Podcast Real karta Polaka, odcinek 27. Cześć moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie. Co u was słychać? Mam nadzieję, że wszystko jest w porządku. W Warszawie już wiosna. Mam nadzieję, że i u Was robi się coraz cieplej. Ostatnio przeczytałem, coraz więcej, że coraz więcej osób przenosi się na stałe do Polski. Myślę tu o posiadaczach karty Polaka. Nasz rząd mm, sprowadza repatriantów z Kazachstanu, ale mnóstwo osób, które mają kartę Polaka, robi to samodzielnie. Wiele osób zgłasza się po pieniądze na start w Polsce Dopiero minęły trzy miesiące tego roku Trochę więcej niż trzy miesiące Ale już wydano 75% pieniędzy Przeznaczonych na ten rok Pieniędzy zaplanowanych do wydania na pomoc Na starcie osobom, które chcą mieszkać na stałe w Polsce jednak nie martwcie się, ministerstwo zapewnia, że będą na ten cel przeznaczone dodatkowe pieniądze. Podobno dwukrotnie wzrosła liczba osób, które dostały zezwolenie na zamieszkanie na stałe w Polsce. Tak czytałem w gazecie Rzeczpospolita. W zeszłym roku było to około 8 tysięcy osób. Najwięcej osób przyjeżdża do Polski z Ukrainy i z Białorusi. W ubiegłym roku wprowadzono nowy przepis właśnie o świadczeniach pieniężnych na start, na zagospodarowanie. Te pieniądze przysługują całej rodzinie, która rozpoczyna nowe życie tutaj w Polsce. W tym roku przeznaczono 30 milionów złotych Właśnie na te świadczenia, ale tak jak mówiłem, 3 czwarte z tej sumy już wydano. I w związku z tym wstrzymano również rozpatrywanie zgłoszeń, rozpatrywanie wniosków. To wynika z ustawy, gdzie jest napisane, że jeśli łączna kwota wynikająca z wniosków w danym roku osiągnie 75%, kwoty zaplanowanej w ustawie budżetowej, wtedy następuje wstrzymanie rozpatrywania wniosków. W tej chwili wydano ponad 22 miliony złotych i ministerstwo czeka na spływanie raportów z całego kraju, z całej Polski. Teraz raporty będą analizowane i przygotowywany będzie wniosek o dodatkowe pieniądze Do tej pory barierą Przed osiedlaniem się w Polsce Był właśnie brak pieniędzy W tej chwili jest to wiele łatwiej Dlatego tak dużo osób Decyduje się na ten krok Tak dużo osób chce na stałe Zamieszkać w Polsce Została również rozszerzona definicja repatrianta. Teraz repatriantem jest również małżonek, niekoniecznie polskiego pochodzenia. Pomoc finansowa jest kierowana bezpośrednio do repatriantów i jest to 25 tysięcy złotych na jednego repatrianta. Jeśli jest to rodzina z dwojgiem dzieci, to może dostać 100 tysięcy złotych. Kochani, zatem tak jak słyszycie, coraz więcej, mm, coraz łatwiej jest się przenieść do Polski na stałe. Coraz więcej osób to robi. I ja mam zamiar wam w tym pomóc, jeśli oczywiście chcecie takiej pomocy. Przygotowałem dla was kurs, który pomaga wam przygotować się do rozmowy z konsulem. Każdy, kto chce dostać kartę Polaka, Musi odbyć taką rozmowę. I przygotowałem dla Was również stronę realpolish.pl, na której znajdziecie materiały do nauki języka polskiego. Zapraszam, korzystajcie ze wszystkiego. Nie poddawajcie się, nie dawajcie za wcześnie za wygraną. Zresztą ja wiem, że jesteście wspaniali, mocni, twardzi. I nic Was nie powstrzyma przed spełnieniem marzeń Tymczasem trzymajcie się zdrowo To tyle na dziś Czekam na nagrania od Was Jeśli przygotowujecie się do rozmowy z konsulem To takie nagranie może być formą przygotowania Opowiedzcie coś o sobie Wystarczy nagrać się na telefon Pomyślcie, że jesteście właśnie w gabinecie konsula i opowiadacie mu o sobie. To świetne ćwiczenie. Potem możecie przysłać mi swoje nagrania i usłyszeć się w podcaście. Zapraszam serdecznie. A teraz to już wszystko. Pozdrawiam wszystkich. Trzymam za Was kciuki. Do usłyszenia następnym razem. Pa, pa.